Chciałam złożyć świadectwo Bożego działania. W lutym Alex głosił słowo i zrobił nawołanie, kto chce doświadczyć Bożej mocy, żeby wyszedł na środek, żeby się za niego pomodlić. I powiem wam, że nie miałam w ogóle ani chęci wychodzić, ani nie planowałam, że wyjdę. Duch Święty w moim sercu zaczął przekonywać mnie, żeby poprosić o wiarę. I tak sobie zaczęłam myśleć, no to sobie po cichu poproszę. Albo może jutro na modlitwie rano, jak się modlę zawsze, to poproszę o tą modlitwę. I wtedy do Święty zaczął mnie przekonywać, że jeżeli chcę coś otrzymać, to muszę zrobić krok wiary. Muszę po prostu wyjść, chociaż jest to dla mnie takie wyjście z miejsca komfortu. Jest to coś, czego nie lubię i co mnie krępuje, żeby wyjść na środek i, i, i prosić. Ale mimo wszystko dalej... Tak się zastanawiałam, a że może jednak sama poproszę. I wtedy Duch Święty w sercu powiedział, że jeżeli nie wyjdę, to nie otrzymam. Albo zrobię ten krok wiary i otrzymam, albo nie zrobię kroku wiary i nie otrzymam, że jest to mój wybór. I wyszłam wtedy. Powiedziałam, że, że chcę się pomodlić o wiarę i dodałam do modlitwy. I on rozłożył ręce i powiedział, ja nie mogę tego dać, bo ja tego nie mam. I przez chwilę poczułam zamieszanie, ale stwierdziłam, no tak, to jedynie Bóg mi może dać. Pomodliliśmy się i minęło 10 miesięcy i mogę powiedzieć, że już od razu po tej modlitwie wiedziałam, że coś się zmieniło, że dostałam coś, że otrzymałam to, o co prosiłam. Wiem, że mam taką normalną miarę wiary, jak każdy i że ta miara wiary się zmienia, bo wzrastamy z wiary, z wiarę. I Słowo Boże mówi, że wiarę mamy przez Słowo Boże i to jest ze słuchania. Słucham Słowa Bożego, czytam Słowo Boże, czasami Duch Święty w sercu coś do mnie mówi, Słowo, i to buduje moją wiarę i ja wzrastam na coraz inny poziom wiary. I to jest taka wiara, z której żyjemy, bo Sprawiedliwy będzie żył z wiary. I wiem, że potrzebujemy wiary, bo Słowo Boże mówi, że serce niewierzące to jest serce złe. Ale to, co otrzymałam, to jest, można powiedzieć, takie Boże doładowanie. Coś ponad tą normalną miarę wiary, w której wzrastam, czytając Słowo Boże, słuchając Słowa Bożego. Ja to otrzymałam. I powiem, nawet nie jestem w stanie się z tego chlubić, bo wiem, że to mam od Boga. To było w lutym i... Nie wiedziałam, co się później wydarzy, ale Bóg wiedział, co się wydarzy i że wiara będzie mi potrzebna. Wiara, też w Efezjan jest napisane, że to jest taka tarcza, że jest tarcza wiary. Tarcza, czyli coś, za czym ja się mogę schować, coś, co mnie chroni przed niewiarą, przed zwątpieniem, mam stać w wierze. Jestem zachęcona do tego, żeby robić kroki wiary. Dla mnie to był krok wiary, żeby wyjść, poprosić o to. I ja to otrzymałam i wiem, że Bóg chce dawać. I dla mnie to też jest takie zachęcenie, żeby... Jak Duch Święty przekonuje do czegoś, to żeby się z nim nie spierać, tylko iść za tym, bo Bóg mówi też w sercu i przez Ducha przekonuje. I Bóg chce nam dawać i to zmienia nasze życie przez to, że Bóg wysłuchał tej modlitwy, no nie wiem, jak wam to powiedzieć. Po prostu człowiek wzrasta z wiary w wiarę i jest coraz bliżej Boga i warto robić takie kroki wiary, a Bóg jest wierny. Jeżeli prosimy, to wysłuchuje. I oddaję chwałę Bogu. Amen. Good morning. Dzień dobry. Dzień dobry. Testimony... To świadectwo sprawiło, że jestem tak podekscytowany dzisiejszego poranka. Ponieważ werset, który chciałem dzisiaj zacytować, przeczytać, to says, Rzymian 10, 17. I tam jest napisane, że wiara pochodzi ze słuchania. I this morning there are some of you who have come. Niektórzy, niektórzy z was przyszli dzisiaj na to miejsce, to ponieważ potrzebujecie wysłuchać Bożego Słowa. Morning, a na końcu tego spotkania będziemy wam, damy wam możliwość, żebyście wyszli do przodu i żebyśmy mogli się od was modlić. Ponieważ Bóg ma więcej. Amen? Um, so greetings from Portsmouth. E, tak więc pozdrowienia z Portsmouth. Um, I've brad back with me. E, przywiozłem ze sobą brad, Brada. Brad. He's now another crazy man. To jest zwariowany kolejny zwariowany e, e, Anglik, Who loves który kocha Polaków i Polskę. And we love here. I naprawdę kochamy tu przyjeżdżać. We're so grateful for the hospitality. Tak naprawdę jesteśmy tak wdzięczni za tą gościnność polską. Brad I flat, Brat i ja mieszkamy teraz w tym nowym apartamencie, co tutaj jest wybudowany. I naprawdę fantastycznie jest obserwować coś, co jeszcze wcześniej było tylko snem, marzeniem, a teraz już doszło do tego, że jest fizycznie. A więc miałem wizję, that and I would be in a site. bo aha, myślałem, wydawało mi się, że jak tu przyjedziemy, to będziemy spać gdzieś na podłodze może. When Peter said, Gdy Piotr powiedział, ah, you will be in the new bo, że po prostu będziesz, zostaniecie w nowym apartamencie, w nowym pokoju, a site. bo w, w lutym ciągle był to, było to w budowie very cold. i było tam bardzo zimno. But built us a fire last night. Ale Jacek zapalił ogień dla nas And we are very grateful. i naprawdę Bóg jest <laughs> świetny i dziękujemy za to. I wierzymy w to, że Bóg dzisiaj rozpali wielki ogień w tym zgromadzeniu dzisiaj. Chcę być z Wami szczery. I came this weekend with a message. Uh, przybywam z um, posłaniem, z wiadomością worship, uh, i gdy modliliśmy się, gdy dotowaliśmy swoje Bogu, Duch Święty to me, Throw powiedział, away the powiedział mi again. Throw away the Aha, wyrzuć z siebie tą wiadomość, ponieważ jest jeszcze jedna wiadomość. And um, just to give you some testimony, i Chciałbym też podzielić się pewnym świadectwem. Um, in our in w kościele w Portsmouth, we have have uczymy się daru y, wiedzy. And in 1 12 to 14, w 1 Koryntian 12 W 12 do 13. Paul, is the about gifts. Paul mówi o różnych darach duchowych. Pa Paweł. the church. How they should be used properly. I uczy Kościół, jak one powinny być używać we właściwy sposób, jak one powinny być używane. Ponieważ w Kościele tego czasu There were lots of problems. było wiele problemów. Fighting. Ludzie walczyli ze sobą. People thinking they were better than they were. Jedni myśleli, że są lepsi niż inni. Inni myśleli, że ich dary są lepsze niż, niż drugich ludzi. Paul writes to the church And he says, i Paweł pisze do Kościoła i mówi These gifts are for te dary są dla wszystkich. Jeżeli zajrzycie do 1 Koryntian 14 and this was not part of my original message, i nie planowałem tego mówić dzisiaj, but Paul says, ale Paweł mówi tam tak in verse one, w pierwszym wersecie love, dążcie do miłości And earnestly desire i pożądajcie the spiritual gifts. zabiegajcie o dary duchowe. Now, I'm not an expert in Greek, Nie jestem ekspertem w języku greckim, but I once heard a speaker say, ale słyszałem kiedyś, jak głoszono, that to desire, że zabiegać albo mocno w taki mocny sposób zabiegać jest well, okay. to zabiegać earnestly. <laughs> You are right, I am right. <laughs> że takie bardzo, bardzo mocne zabieganie, to właśnie zabieganie bardzo mocne. Ponieważ te dary duchowe for us to use of the są, byśmy ich używali poza Kościołem, na zewnątrz. And we have a I mamy pewien system wiary, that the spiritual gifts że dary duchowe Are just inside the church. jesteśmy przekonani, że, że często że to chodzi o to, żeby w kościele były używane. Ale jeśli trzymamy je dla kościoła tylko i tylko w kościele, it becomes a very selfish club. to chodzi o to, że to jest po prostu bardzo takie samolubne. Ponieważ cała idea darów duchowych to reveal. The heart of God to the world. W całej tej idei chodzi o to, żeby pokazać, jakie jest serce Boga, pokazać temu światu, jakie jest serce Boga. And the gift of prophecy I dar proroctwa is for everyone. należy się każdemu. Amen? It's for everyone. Dla każdego. You have the ability to hear from God. E, jesteś uzdolniony do tego, żeby słyszeć wiadomości od Boga. Paul says here, Earnestly desire the Paweł, Paweł mówi, zabiegajcie, albo gorąco zabiegajcie. That you may prophesy. Zabiegajcie o to, żebyście mogli prorokować. Or be so focused albo tak się skoncentrujcie na, na tych duchowych rzeczach, żeby to była najważniejsza rzecz, żeby usłyszeć od Boga, usłyszeć głos Boży. Jeżeli wrócimy do Rzymian 10, gdzie Biblia mówi, że wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, czasami myślimy, gdy to czytamy, że chodzi tylko o Biblię. Whereas in Greek the word, the word Word Gdzie greckie słowo oznaczające słowo is jest rema. To, re, to rema. And the word A słowo rema To oznacza mówione słowo. Spoken word in the here and now. Słowo mówione tu i teraz. And yes, that can be through the written word. I może się zdarzyć tak, że to będzie przez słowo spisane. But it is also through the gift of prophecy. Ale również przez dar proroctwa. And Paul is writing to the church in Ephesus, I Paweł pisze do Efezjan and he says, i mówi tak, that the of the church, że kościół jest zbudowany na fundamencie is built on the apostles and the prophets. Apostołów i proroków.: The gift of prophecy is essential Dar proroctwa jest tak bardzo ważny, fundamentalny dla rozwoju Kościoła i dla poruszania się do przodu. I wierzę, że możecie mieć problem, z, żeby być podekscytowanymi z powodu modlitwy i postu, ponieważ wtedy myślimy automatycznie, że się so wyzbywamy, czegoś, ale chcę Was dzisiaj zachęcić. Powiedz Panu, zapytaj Pana, Panie, co Ty mówisz do nas, co chcesz nam powiedzieć? Poproś Go o to, żeby dał Ci sny w nocy. Poproś Go o to, żeby dał Ci profetyczne słowo. Poproś, żeby używał Twojego daru wyobraźni. Ponieważ Twoja wyobraźnia pochodzi od Boga. Bóg mówi do mnie przez moją i używając mojej, mojej wyobraźni. Gdy stałem tutaj i gdy uwielbialiśmy, I had a name. I asked God pojawiło się w, moim głowie, w mojej głowie imię. Wierzę, że Bóg chce w ten sposób do nas przemówić dzisiaj. And the name I, had I to imię, które dostałem was Roman. to Roman. Is there anyone here called Roman. Jest tutaj ktoś, kto się nazywa Roman. Okay, man at the back. Now, this is word of knowledge. Oto jest Słowo Wiedzy dla ci, dla, for, for Roman. This is gift. To jest dar duchowy. And word of knowledge I Słowo Wiedzy is often forgotten. często o nim zapominamy. Because what word of knowledge does Ponieważ Słowo Wiedzy, to co Słowo Wiedzy robi, is it connects the heart of God to łączy serce Boga z indywidualną jednostką, ze mną i z Tobą. Roman i had a mam, picture. mam taki obraz. I have written it down. Zapisałem to sobie. And as we were in worship, I I gdy uwielbialiśmy, to widziałem dwie rzeczy with the name Roman. połączone z imieniem Roman. I asked Peter Piotra. If Roman is a name? Zapytałem Piotra, czy, czy to jest w ogóle polskie imię. He said yes. I Piotr powiedział, że tak. Oh. O. Because this is a risk. Ponieważ, wiecie, istnieje takie ryzyko. Moving in word of knowledge is risk. E, ryzyko związane z tym, że używasz tego daru wiedzy. So I will offer this to you. Tak więc chciałbym dzisiaj Ci zaoferować And if it is good, e, pewną rzecz i jeśli to jest dobre, amen. to amen. If it is not, jeśli nie, I tried. to po prostu przynajmniej wysłuchałem Bożego głosu. Okay? Amen. In our church, w naszym in Kościele England, w we Anglii, are learning Uczymy się, jak słyszeć Boży głos of i używać daru wiedzy. Okay. So, right Jesteś nie tak z Twoim prawym ramieniem albo z Twoimi ramionami? Yes. Roman głową, że tak. Because I saw Ponieważ widziałem, an angel anioł standing behind you stał za Tobą. And I, saw this in my imagination. I widziałem to w mojej głowie. And he was touching your shoulders. I dotykał Twoich ramion. I wierzę, że w tym momencie przychodzi Twoje uzdrowienie. Just receive your healing now in Jesus Przyjmij uzdrowienie w imieniu Jezusa. Can just go and put hands Czy ktoś może iść Roman? i nałożyć ręce na Romana? też może? Każdy może to zrobić. Jesteśmy wszyscy jedną rodziną. Dzięki, Panie. Panie, modlę się, abyś uwolnił moc uzdrowienia. Mówimy teraz o tych ramion, żeby odszedł ból w imieniu Jezusa. Cokolwiek się stało w przeszłości, prosimy Cię, abyś cofnął efekty i zgadzamy się z, z niebem, że, że przyjdzie uzdrowienie w imieniu Jezusa. Proszę, żebyście się modlili o Niego, żebyście nie przestawali się modlić o Niego. Dzięki Ci, Panie. This is not to make me look good. Kochani, nie chodzi o to, żebym ja teraz wyglądał jakoś szczególnie. That was, that was very scary. E, naprawdę się obawiałem. Po raz trzeci dopiero w życiu to robię. I am practicing, e, po prostu ćwiczę, po prostu się uczę. But it's easy to practice in church. Ale łatwo jest praktykować takie rzeczy w Kościele, uczyć się takich rzeczy But w Kościele. This is for the street. Ale chcemy to robić na ulicach. And we can hear God I gdy słyszymy od Boga rzeczy o ludziach, którzy przechodzą po ulicy, to serce Boże is to connect with people chce się połączyć z tymi ludźmi, którzy jeszcze Go nie znają. Ludzie, którzy czasami wierzą, że Bóg jest zły, that zły that Rules, że muszą po prostu przestrzegać przykazań, tak, żeby się Mu przypodobać. But we know our God is love. Ale wiemy, że Bóg jest miłością And his love is i że Jego miłość jest przepotężna. I chcemy pokazywać temu światu Jego miłość. Amen. Amen. Roman, niech Cię Pan Bóg błogosławi. The Lord knows you. Pan Cię zna. He knows your name. Zna Twoje imię. And you're on his heart. I jesteś w Jego sercu. And your healing I Twoje uzdrowienie will be another testimony, będzie następnym świadectwem, that you can share, które będziesz mógł się dzielić with your friends z, z Twoimi przyjaciółmi and introduce them to Jesus i prowadzić ich do Jezusa w ten sposób. So that they can experience the tak, żeby same doświadczali Jezusa. tego samego Jezusa. Amen. Amen. Say. So, Fantastic. Oh, się. My heart. Uff. Moje serce jest naprawdę this morning. A jest and I would like to encourage you. Ask God now. Po, teraz, to give you names. Imiona, and what God wants to do in that person's life. And then be brave. And see what happens. I zobacz, co się będzie działo. Okay. So, a little bit of word this morning. Tak, więc y, troszeczkę słowa. On the is some English. E, widzimy na ekranie jakieś angielskie rzeczy. How many Ile osób w tym zgromadzeniu rozumie angielski? Kilka osób. Okay. So, we have... Mamy tutaj tablicę. And Peter is going to do some writing a Piotr będzie pisał or maybe i can edit this to so the bóg do mnie przemawia about how a culture bóg do mnie powiedział o kulturze can be interrupted o kulturze która może być złamana albo zaburzona because as christians jako chrześcijanie we are not here to blend in. Jako chrześcijanie nie jesteśmy powołani do tego, żeby się wmieszać w tłum. We are to look Powinniśmy wyglądać inaczej. Sound Powinniśmy y, mieć inną postawę. Smell different. Maybe czasami, może, może czasami y, y, pachnieć inaczej. Because if we have in us, Ponieważ gdy mamy Jezusa w sobie, we are different to, the culture around us. to jesteśmy inni niż kultura, która nas otacza. As we have in us, Gdy mamy Chrystusa w sobie, we are of to jesteśmy obywatelami nieba. We are from a jesteśmy inną kulturą. Now you are Polish. Możemy być Polakami. Brad and I are English. Um, Brad i ja to jesteśmy Anglikami. And we come from different cultures. I pochodzimy po prostu z innych kultur. przykład. W Polsce jeździcie po prawej stronie. the wrong side. Translate. <laughs> w, w Anglii jeździmy po lewej stronie. Ja powiedziałem, że po złej stronie. So, we land on Friday evening. Tak więc lądujemy tutaj, lądujemy w, w piątek wieczorem, I hire a car, y, wynajmuję samochód, which we always do. zawsze to robimy, and I, am confident i jestem przekonany, that I will stay on the right side. że będę musiał z, zostać po prawej stronie ulicy. And every now and an, now and again, I od czasu do czasu myślę, że jestem w England. Czas... po prostu myślę, że jestem w Anglii I, i zjeżdżam na lewą stronę. Not very good. And this happened yesterday. I to nam się zdarzyło wczoraj. Brad is screaming at me. Brad wydziera się na mnie. Everyone is beeping horn. Wszyscy używają klaksonów. And I'm like, oh! A ja myślę uh. sobie, oh, co ja zrobiłem? And every trip i każdego, za każdym razem, jak tu podróżujemy, it once. to zdarza się przynajmniej raz. Every time. Za każdym razem. Was the worst, e, wczoraj pra prawdopodobnie był to najgorszy when you have a bad Ponieważ gdy masz takie jakieś złe doświadczenie, you try not to, do it again. to po prostu już starasz się tego nie powtórzyć. One, po raz pierwszy. The car will cost money to repair. Aha. Pierwsza rzecz to po prostu samochód będzie kosztował, naprawa będzie kosztować. Number two, po drugie. Brad will not be sitting here today. E, Brad, by, Brada, aleby tutaj nie było. Neither would I. E, albo mnie również. Because when we come to Poland, Gdy przyjeżdżamy do Polski, we are coming into your culture, to wchodzimy w waszą kulturę. And things are different here. Po prostu rzeczy są inne tutaj. And every time we come za każdym razem, jak przyjeżdżamy, to za każdym razem uczymy się nieco więcej o Waszej kulturze. Rzeczy, które dzieją się tutaj, ale nie dzieją się w Anglii. A gdybyś przyjechał do Anglii, Gdybyś przyjechał z powrotem tak często jak my, you would begin to pick up bits of gdybyś był tam tak często, wyjątkowo często, to zacząłbyś dostrzegać różnice w kulturze i je absorbować. For example, Na przykład you would have to drive on the left. musiałbyś jeździć po lewej stronie. W Anglii nie musisz zapalać swoich świateł, nawet Here, w zimie. Tutaj? I have to muszę pamiętać o to tym, żeby załączyć światła, Because that is what happens in your culture. ponieważ to jest zgodne z waszą kulturą. Ale wiecie, jest pewne, pewien sposób, w który kultura się rozpoczyna. I jedną z rzeczy, z elementów tego diagramu już przetłumaczyliśmy. I wiem, że już, że, że może robić różne rzeczy na raz. E, że może tłumaczyć w tym samym momencie i pisać na klawiaturze. Off you go. Okay. Yeah. OK. So the first word z tych słów is experience. Validation. experience. Okay. E, pierwsza rzecz to, to to doświadczenie. Edytuj to i napisz doświadczenie. Okay? Zmasz to i napisz doświadczenie. Pierwsza z tych rzeczy nie wiedziałem, gdzie się zaczyna diagram. Bo jest so roku. I give you an example. Dam wam y, przykład doświadczenia. How many of you can speak in tongues? Jak wiele z was, jak wielu z was może umie potrafi mówić w językach. A few people. Okay. So imagine. Wyobraźcie sobie, that this morning. Że tego poranka zaczynacie mówić w językach. jak wierzę, że to się zdarzy Wam This dzisiaj. Will be a new dla niektórych z Was, dla tych z Was, którzy to pierwszy raz robią, to będzie nowe doświadczenie. That has never Wcześniej nigdy się Wam to nie zdarzyło. Roman <laughs> has Albo, a word from God. Albo Roman dzisiaj dostał słowo od Pana. To so, po prostu jest nowe doświadczenie. And with that experience, I wraz z tym doświadczeniem zaczniecie spoglądać i szukać dowodów na to, że to jest prawda. So you will go to the Bible Więc co robicie? Bierzecie Biblię for validation. żeby sprawdzić. żeby sprawdzić. Drugi so, etap. I have experienced Speaking in tongues. Więc mam doświadczenie, zacząłem mówić w językach. This is new. To jest dla mnie nowa rzecz, nowe doświadczenie. Not, it's not part of my normal culture. To jeszcze nie jest y, częścią mojej normalnej kultury, tego w czym żyję. It's strange. Jest to dziwne. I might feel silly. Czasami mogę się czuć trochę głupio. Nervous. Czasami poddenerwowanie mogę odczuwać. Unsure. Unsure. Y, niepewnie mogę się czuć ale patrzę w Biblii, Paul says, sprawdzam w Biblii, Paweł mówi w 1 Koryntian 14 rozdział, że mówienie w językach jest w porządku. Jest dobre. Paul mówi, lubię, gdy mówicie w językach. Ale potem mówi, ale wolałbym, na, żebyście prorokowali. Ok? Because prophecy ponieważ proroctwo, przez proroctwo dowiadujemy się, Where co jest w sercu Bożym. In is between you and God. Gdzie mówienie w językach to jest komunikacja między tobą a Bogiem. It's jest to prywatne bardziej. So to Bible, a więc sprawdzasz, idziesz do Biblii i patrzysz w Biblii i myślisz sobie, jest OK. So you feel peace. Więc nagle zaczynasz odczuwać pokój. It's okay. Jest w porządku. And what happens is, a co się, i co się dzieje? It becomes part of Staje się to częścią twojego systemu wierzeń. So the Więc najpierw jest doświadczenie it was i, i to było bardzo dziwne. You have the Miałeś doświadczenie i w ogóle się to częścią tego, co i w pewnym momencie staje się to systemem twoich wierzeń. So good, I teraz już wierzysz, że e, z, mówienie językami jest dobre. One, on I staje się to częścią naszego systemu wierzeń i często tutaj się zatrzymujemy. Możemy się więc zatrzymać na tym Because trzecim etapie, system wierzeń. Ponieważ, żeby to się stało kulturą i stylem życia, dopiero wtedy to się staje kulturą i systemem życia, stylem życia, kiedy staje się normalne. Okay. Is this sense? Czy to ma sens? Okay. Now, often, Często jest tak, as jako chrześcijanie we don't like Experience. Nie lubimy doświadczeń, nowych doświadczeń. Sometimes experience can be weird. Czasami te doświadczenie może być bardzo dziwne. Sometimes we think it is the devil. Czasami myślimy sobie, może to diabła. Ponieważ wszystko, co jest dobre i prawdziwe, diabeł stara się to skopiować, tak, żeby to wyglądało dobrze, really ale, ale naprawdę jest bardzo, bardzo złe. Tak więc często chrześcijanie no mówią nie temu nowemu doświadczeniu, ponieważ nie wiedzą, czy to jest dobre, czy to jest złe. Bible, i dlatego potrzebujemy Słowa Bożego, żeby sprawdzić to doświadczenie. So że, żeby wiedzieć, że jest dobre. Now, my question moje pytanie teraz. For today is how do we moje pytanie dzisiaj jest takie: jak to zrobić? Bring an jak spowodować, żeby zaburzyć? To a that is in place. Żeby zaburzyć tą kulturę, która jest obecna już w naszym otoczeniu? Because As Christians, we do lots of different things. Ponieważ jako chrześcijanie robimy masę różnych rzeczy. So, if you are talking to a Jehovah's Witness, więc gdy rozmawiasz ze Świadkiem Jehowy i jesteś chrześcijaninem, zaczniecie się kłócić about which book is true. o to, która z tłumaczeń Biblii jest prawdziwa. I możesz się zakończyć z nas która doktryna jest prawdziwa i kończy się na tym, że się okładacie nawzajem swoimi doktrynami. I często to nie działa. Po prostu to jest taki, takie błędne koło. Okładacie się tymi doktrynami. I każdy z was odchodzi w inną stronę. More angry or frustrated o wiele bardziej sfrustrowany i zły na tą drugą osobę, niż wcześniej, niż, niż gdy zaczynałeś z nią rozmawiać. Now I have to be careful. Więc w, te, w tym momencie musimy być uważni, Because ostrożni, this man, this man here, ponieważ ten człowiek tutaj, he loves what is ja, ja muszę być uważny, ponieważ ten człowiek tutaj kocha apologetykę. And apologetics is where you like a apologetyka to właśnie dobre argumenty, dobrej jakości argumenty. Don't get into an argument with this man. Więc nie, nie zacznijcie z nim dyskutować na, na trudne tematy. But Peter, Ale Piotr he has gift from God, ma dar Boży, to be able to talk on this level. żeby rozmawiać z ludźmi na tym poziomie. I don't. Ja nie mam takiego daru. I get ja zaraz się frustruję strasznie. Peter is, mm, Piotr oh, jest bardziej stanowany. Um, I zajmuj, może mu zająć lata, żeby z kimś rozmawiać. Nie, nie przejmuje się tym. My Moja metoda Give them an Daj im doświadczenie. It makes them go, oh. Ponieważ to sprawia, że oni są podekscytowani. Co się dzieje? To jest dziwne. To nie jest normalne. Nie rozumiem. I wrzucasz nie jako tą osobę. W taką sytuację, gdzie ona zadaje sobie pytania. Raz słuchałem bardzo takiego znanego. Znanego pastora, do którego przyszli świadkowie Jehowy. Czy to się zdarza często w Polsce? I każdy z nas, gdy to się zdarza, say, no, thank you. mówi, hej, nie, nie, nie, dziękujemy um, I am bardzo. Christian. Jestem chrześcijaninem. Zamykamy drzwi. This pastor, ten pastor wziął ich za ręce i powiedział tak. Lord, Panie, e, uwalniam Twoją obecność. Spirit, Duchu Święty, przyjdź. And one time, I pewnego razu this Jehovah's Witness ten Świadek Jehowy hedge, został przez Ducha Świętego wrzucony w kwiatki e, przez Bożą moc. E, ten jego drugi przyjaciel był z nim ten, który... oni zwykle chodzą we dwóch. Witness, ten, który się właśnie uczył, jak być Świadkiem Jehowy, uciekł w popłochu. Hedge, ten gość, który był tam w tych y, y, haszach, miał niesamowite doświadczenie. Niesamowicie to doświadczenie prawdziwego Jezusa. Power, ponieważ to jest moc, która jest w tym momencie w Tobie. Do you that? Czy to w to wierzysz? Is that your Czy jest to częścią twojego systemu wierzeń? If it isn't, bo jeżeli nie jest, you will never a to nigdy nie zaburzysz te, tej kultury by just words alone. używając tylko pięknych słów. Słowa są bardzo ważne, ale moc Boża jest o wiele większa. This I read a quote Dzisiaj rano usłyszałem taki cytat i mówi tak. Dajemy temu światu wyjaśnienia, podczas kiedy ten świat jest głodny demonstracji, doświadczeń. Ludzie są głodni duchowego doświadczenia. My jesteśmy głodni my jesteśmy głodni do doświadczenia duchowego. A duchowe doświadczenie to powinno być częścią normalnej chrześcijańskiej kultury. Na tym polega również Królestwo Boże. Jezus uwagę, nie zabierał ludzi do świątyni tak często, żeby tam zostali uzdrawiani. Mówił, the of God has come to you. Królestwo Boże przyszło do Was. Podoba mi się ten obrazek tutaj, to, to zdjęcie. Move, move the mm -hmm. you see the Czy wszyscy to widzą? This isn't to nie jest normalne. Is it? Czy jest? Church should be in a building. Kościół powinien się spotykać w budynku. A nie jakieś, na jakiejś ulicy. A jednak jak widzimy Jezusa, jak służy. To zawsze jest na, na ulicy. I to jest niesamowite że jest coś takiego jak Boża obecność i Kościół na ulicy. Ale chcę dzisiaj rzucić Ci wyzwanie, żebyś zabrał to do następnego poziomu. Czyli żebyś zabrał swoje dary duchowe na ulicę. And you might be saying to me this morning, I możesz dzisiaj do mnie mówić tak, but I can't ale ja nie umiem prorokować. I can't get names and... Ja nie dostaję i imion i, i, i obrazów. Yes, you can. Prawda jest taka, że możesz dostać. Ponieważ, jeżeli jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem, to Duch Święty jest w twoim sercu, w twoim ciele. Jesteś napełniony Duchem Świętym, masz wszystko, co ci potrzebne. Gdy będziesz szedł ulicą, to Jezus będzie szedł z tobą. On czeka na ciebie, żebyś coś zrobił. Ile z was wie, że są anioły? Jak wielu z Was wie, że, to, że są anioły? Anioły są prawdziwe. Pracują właśnie w tym pomieszczeniu. Paweł mówi do kościoła w Koryncie, Przestańcie patrzeć tylko na to, co widzicie w świecie fizycznym i skoncentrujcie się na tym, co jest niewidzialne. Więc jak wygląda niewidzialne? Bóg właśnie mnie w tym szkoli. Rzuca mi wyzwanie, ażebym patrzył na to, co jest niewidzialne. As I'm walking down the road, gdy idę sobie ulicą, I am asking the Holy Spirit, proszę Ducha Świętego, open my eyes. Panie, otwórz moje oczy. What is going on here? Co się dzieje tutaj? Pokaż mi. Because as you begin to see spiritually, ponieważ gdy zaczynasz widzieć to, co jest duchowe, you will be able to, minister to, people. to zaczniesz umożliwić Ci to um, służenie tym ludziom, Zbuduje to Twoją pewność siebie, because the Lord is showing you. ponieważ to Pan Ci pokazuje, co się dzieje. Gdy widziałem to imię Roman, to nie widziałem tego człowieka, jego twarzy. Nie wiedziałem, jak on wygląda, ale widziałem też ramiona i widziałem to imię. It's easy. To jest łatwe, staje się łatwe. Po prostu zabiegaj o to, pracuj nad tym i ćwiczę. I tego poranka, jeśli chcesz usłyszeć Słowo od Boga na zupełnie innym poziomie, na poziomie takim, do którego jesteśmy powołani, na którym powinniśmy operować, to chcielibyśmy z Bradem się dzisiaj o Was modlić. That you will begin to have spiritual eyes Abyś, aby Bóg ci dał otwarte duchowe oczy i uszy duchowe, to able to see and hear żebyś widział i słyszał what God is co Bóg mówi and what God is doing. i co Bóg robi, czyni. You know, I love here. Kocham tu przyjeżdżać. I love here. Naprawdę kocham tu przyjeżdżać. You guys are amazing, jesteście niesamowici, because you are the church. ponieważ jesteście Kościołem. W tym miejscu, w tym miasteczku are the jesteście Kościołem. Są inni ludzie, którzy myślą, wydaje im się, że są Kościołem. But you are the true Ale ty jeste, wy jesteście prawdziwym Kościołem Jesus Jezusa Chrystusa. Macie a a mm -hmm. a, dźwięk, a smell, pachniecie, to the który jest różny i w inny sposób niż kultura, która Was otacza. Ponieważ ten zapach i ten smak i is of the of God. jest pachnie to wszystko jak Królestwo Boże. When you are in your work, je, gdy jesteście w pracy, school, w szkole, family, wśród rodziny, powinniście Powinniście wyglądać inaczej, brzmieć inaczej, robić rzeczy inaczej. Nie dlatego, żeby, żeby się tak starać strasznie ciężko, ale, ale używać jego mocy, która jest w tobie. I wierzę, że. Poczynając od dzisiaj. Niektórzy z Was wejdą na kolejny poziom. Tam, gdzie się to, z czym się zmagałeś, e, przestanie być problemem, zaczniesz słyszeć od Boga. Dzisiaj wierzę, że Twoje uszy będą otwarte. Wierzę, że jeżeli jesteś głodny, głodny posiadania darów duchowych, The lady said, tak jak mówiła siostra, is faith. jedyne co potrzebujesz, to wiara. My gifts, Moje dary, Brad's gifts, dary, które ma Brad, wszystko to and działa przez wiarę. And faith is risk. Wiara jednak y kojarzy się z ryzykiem. If you don't have risk, Jeżeli nie podejmiesz ryzyka, then you will be a nice to będziesz takim przyjemnym chrześcijaninem, żeby wrócić z Jezusem. Oczekującym na przyjście Pana Jezusa, ale, ale żyjącym tak z tyłu e, a, i nie, nie służącym temu, temu światu, który umiera, temu światu, który potrzebuje Jezusa. A Twoje dary duchowe are not just for in here on a Sunday. nie są tylko dla Ciebie i nie są tylko na niedzielę. Są dla Ciebie, żebyś się używał w odważny And sposób, to the that God put abyś in your life. mógł dotknąć ludzi, którzy są poza Kościołem. Wyobraź sobie teraz przyjaciela, Twojego przyjaciela, who is not yet a który nie jest jeszcze chrześcijaninem. I Pan wstawia w Twoim głowie którego Bóg umieszcza w twoim, Twoich myślach. I który, o którym Bóg daje Ci informację. Coś, czego Ty jeszcze o nim nie wiesz. Person, I idziesz do tej osoby i mówisz jej. Wiesz, co moment. myślę o tym, o tej rzeczy? To Czy to coś dla Siebie oznacza? I ta osoba może powiedzieć. Oh, yes. A ta osoba mówi wtedy, je, jejku, tak. And there is the door for your conversation. I okazuje się, że drzwi są wtedy otwarte. Nie musisz wtedy mówić, God has told me, Bóg mi powiedział. You don't need to bring God's name into Nawet nie musisz wspominać o Bogu w tym momencie. For quite some time przez jakiś nawet czas. Ponieważ to spowoduje, że oni zaczną pytać, zaczną, zaczną, you know jak ten człowiek o tym wiedział, skąd on wiedział. Say, I wtedy możesz powiedzieć, oh, po prostu słyszę od Boga, uczę się tego. Say, I to ten człowiek powie wtedy, ty słyszysz głosy, głos od Boga bez, bez pomocy księdza? And you say, yeah. a Ty wtedy powiesz tak. And then in your heart I w Twoim sercu you say, Holy Spirit, powiesz Duchu Święty, give me the next bit. proszę Cię, abyś dał mi kolejną informację. And I, you, I chcę Wam powiedzieć, że to jest gwarantowane, e, gdy zaczniecie próbować, and see what zobaczycie niesamowite rzeczy. Nigdy nie zaburzycie tej kultury, tylko spierając się. Musimy używać demonstracji Bożej mocy. I wierzę, że będzie się to dziać o wiele bardziej na zewnątrz niż wewnątrz Kościoła. Amen? Musimy być odważni. I to kazanie dzisiaj nie tylko dla Ciebie, to nie, nie jest tylko dla Ciebie. Głoszę również dla samego siebie. Wciąż muszę głosić tę rzecz do siebie samego. Muszę sobie przypominać. Tutaj, dzisiaj moja wiara jest większa, ponieważ. Roman, to co się wydarzyło z Romanem, gdy przyszedł dzisiaj na nabożeństwo, nie wiedział, co się w ogóle wydarzy. I ja też nie wiedziałem. Tylko dostałem jego imię. Gdy śpiewaliśmy jedną z pieśni. I nagle do mojego umysłu zostało dane Roman, Roman, Roman. I wiecie, jak dostałem to imię? Zobaczyłem rzymskiego, Roman po angielsku to rzymianin, rzymskiego żołnierza. Bóg użył mojej, mojej wyobraźni. Nigdy nie ignoruj swojej wyobraźni. God can speak it. Ponieważ Bóg może jej używać. Shall we pray? Wstańmy i módlmy się. Chciałbym Was zaprosić, gdybyś chciał słyszeć od Boga, słyszeć słowa Boże na wyższym poziomie a już może słuchałeś i chciałbyś, zostałeś zachęcony i chciałbyś słyszeć słowa wiedzy i chciałbyś prorokować i, i widzieć to, co jest niewidzialne. To chcielibyś, chcielibyśmy, będziemy zachwyceni, jeśli możemy się od Ciebie modlić. To nie jest to nie będzie jakaś długa modlitwa. Chcemy powiedzieć tylko Panie, jestem otwarty. Panie, ja odbieram od Ciebie przyjmuję od Ciebie mowę wiedzy przez wiarę i chcę Cię poprosić, żebyś ją aktywował w imieniu Jezusa. To jest takie proste. Zajmknijcie wasze oczy, because we are going to do two things. bo zrobimy teraz dwie rzeczy. Odbierzemy ten dar, a potem będziemy prosić Boga, żeby go aktywował. So, let's Przyjmijmy to. Holy Spirit. Duchu Święty, Would you release the gift of word of knowledge? prosimy Cię, abyś uwolnił dar wiedzy And the gift of prophecy I dar proroctwa in Jesus name. w imieniu Jezusa. And we wait for you now. I teraz czekamy na Ciebie. Dziękuję. you. you. you. you Dziękuję. standing here, gdy tutaj tak stoisz, poproś Boga o jakiś obraz, wizję, imię. Może jakąś... żeby Bóg pokazał jakąś chorobę. Może jakąś sytuację. I zacznij wyobrażać sobie. Jeżeli widzisz coś, czego nie rozumiesz, poproś Ducha Świętego żeby dał Ci nieco więcej i żeby Ci to wyjaśnił. Wierzę, że są dzisiaj na tym miejscu ludzie, osoby, które tak pragną tego daru, aby móc widzieć to, co, to, co niewidzialne. Kochani, anioły nie istniały tylko w czasach biblijnych. Są na tym miejscu. Są obok nas. I przyjdzie taki czas, że będziesz to widział. Ponieważ aniołowie są dane zwierzątom, żeby wspierać, żeby walczyć ochraniać i żeby uwalniać rzeczy w naszym życiu. Jeżeli jesteś jedną z takich osób, które pragnie, to chcę, się modlić, żeby Bóg otwierał twoje oczy, żebyś widział to, co jest niewidzialne. Ponieważ to, co niewidzialne jest bardziej realne niż to na co patrzymy ludzkimi oczyma. I że niektórzy z was dostają wizje i dostają obrazy. Niektórzy z was dostają pewną taką szczególną wiadomość. Czy ktoś tutaj na tym miejscu może podnieść rękę i powiedzieć, że tak dostawał coś? Very small, don't be Jeśli, nawet jeżeli to jest nieco zamazane w tym momencie. This is a safe place. Tutaj jesteśmy bezpieczni. Jeśli masz coś takiego, jeżeli masz wizję, podnieś rękę. Jeżeli masz obraz, podnieś rękę, może jakieś okay, a at the back. Są jakieś okay. ręce podniesione z tyłu? Are you, are you brave to share? Czy jesteś y, odważna na tyle, żeby wyjść i podzielić się tym? So before the service, Przed tym spotkaniem Brad, had a picture, Brad miał również pewną, pewną and wizję i chciał, żebyś, żebym się tym podzielił. I Brad widział lodowiec. This morning, Dzisiaj rano uh, had a of a in the uh, miałem wizję lodowca, lodowca, który był w górach. And it's trickling. i ten lodowiec się roztapiał the the water, i cała ta woda spływała w dolinę But i, I, really saying, I y, przez to y, pomyślałem, że bóg mówi że jestem gotowy, żeby cały ten lodowiec się roztopił i zatopił dolinę no. Okay. It's easy. To jest niesamowicie proste. It should be normal. Powinno być normalnością. It should be our everyday experience. Powinno być doświadczeniem dnia codziennego. Because it's experience that changes world. Ponieważ to jest doświadczenie, które jest dla tego zmieniającego się świata. I got time today Nie mam już więcej czasu dzisiaj, to with you how Jesus did this. żeby y podzielić się z wami kolejną informacją, jak Jezus zrobił pewną rzecz. Leaders, ale Jezus kiedyś um, argumentował z um, faryzeuszami. Uh, aha, nie tak bardzo się angażował w argumentację, jak bardzo bardziej się angażował w pokazywanie mocy Bożej na ulicach. Melt, I gdy ten lodowiec będzie się roztapiał, water, a woda będzie spływała na to miasto rozumiana jako obecność Boża, to wierzę, że to się zacznie dziać. Gdy wy zaczniecie dawać ludziom e, słowa wiedzy, zaczniecie prorokować tym, którzy są na ulicy i zaczniecie ich prowadzić do Boga, który ich naprawdę kocha. Musicie być odważni. To jest czasami bardzo trudne. Boimy się, czasami napotkamy na jakiś opór. Ludzie czasami będą nie, chcieli, nie będą chcieli z Tobą rozmawiać, But you have tried. ale Ty przynajmniej próbowałeś. Amen. Niech Amen. Was Pan Bóg błogosławi. Dziękuję za ten czas, kochamy Was. At the end of the meeting, na koniec tego spotkania, if you would like prayer, jeżeli chciałbyś, żebyśmy się personalnie za Ciebie pomodlili osobiście, or anything. O cokolwiek to prosimy, żebyś przyszedł i poprosił i będziemy naprawdę zachwyceni, jeśli może będziemy się mogli od was modlić.